Żegnajcie nam dziś hiszpańskie, hiszpańskie dziewczyny Żegnajcie nam dziś marzenia ze słów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów Hej! Hiszpan, I waszych gust, Hiszpańskie dziewczyny do ciemno i zło Nam będzie się śnił Leniwie popłynął do w godziny Niedługo ujrzymy znów w dali Cape Town I głowę baranią Sterczącą wśród wzgórz I statki stojące Na redzie przy Pliwód klarować kopsnice Najwyższy czas I smak waszych ust I dziewczyny Noc ciemno i złą Nam będzie się nie Leniwie w Dlów rejsu godziny Wstąpienie ust Potem na masztach znów żagle rozkwitną Kurs szyper wyznaczy na Portland i White I znów stara łajba potoczy się Ciężko przez balę w kierunku na Beachy Fairline Hej! Wysmak waszych ust, dziewczyny noc ciemno i złą Nam będzie się śnił Leniwie popłynął Do rejsu godziny Spomnienie ust waszych Zabłysną nam wielą skał zęby spod Dover I znów noc kubryku, wśród legend i baj. Powoli i znojnie tak płynie nam życie Na wodach i w portach South-Oreland I smak waszych ust I dziewczyny noc i złą nam będzie się śnił leniwie popłyną znów w rejsu godziny wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił heja waszych ust hiszpańskie dziewczyny noc ciemną i złą nam będzie się śnił leniwie popłyną znów w rejsu godziny wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił